Pan z wami Jezusem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i Falzeuszów nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Pokódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. By cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Oto słowo Pańskie. O! Moi drodzy, rozpoczęliśmy czas świętych rekolekcji. Czas bardzo ważny w życiu każdego człowieka wierzącego, każdego, kto chce na serio traktować Pana Boga i wiarę w Niego. Czas, który ma polegać na tym, aby w pewnym sensie opuścić to, co swoje i zobaczyć siebie niejako z perspektywy z perspektywy Bożego Słowa Słowa, które ciągle jest żywe jak mówi autor Listu do Hebrajczyków żywe jest Słowo Boga i skuteczne ono jest żywe ono ciągle jest na dziś ono jest ciągle aktualne ono jest właśnie do Ciebie każdy z Was, słuchając przed chwilą tej Ewangelii podjął, mam nadzieję, jakąś refleksję, być może gdzieś tam samodzielnie się coś uruchomiło, może jakieś osoby się pojawiły w pamięci, w sercu, może jakiś dyskomfort, bo wiem, że nie bardzo to, co usłyszałem, pasuje do mojego życia, do mojego obecnego przeżywania. Ale właśnie to jest dowód na to, że to Słowo jest ciągle żywe, że ono nas porusza, że to Słowo Ciągle chce nas stwarzać na nowo. Słowo Boga jest Słowem Stwórczym. Pan Bóg stwarzając świat, uczynił to przez Słowo. Słowem stwarzał świat. Słowem stworzył człowieka. Słowem stworzył Ciebie przed ilomaś tam laty. Pojawiłeś się pod sercem swojej matki. Właśnie dzięki temu, że On wypowiedział swoje Słowo. Chcę. Chcę, żebyś był na świecie. Chcę Ciebie dla Ciebie samego. To Słowo Boga jest ciągłe, ciągle Słowem Stwórczym. I właśnie z perspektywy tego Słowa chcemy zobaczyć, moi drodzy, samych siebie. Własne życie. To, z czym przychodzimy, przyjeżdżamy, na te rekolekcje, swoje relacje, zwłaszcza te relacje z najbliższymi, ze współmałżonkiem, z dziećmi, z tymi wszystkimi, o których zwykliśmy mawiać, że łączą nas z nimi więzy krwi. Właśnie z perspektywy tego słowa chcemy na te relacje spojrzeć, nie z perspektywy samych siebie. Człowiek, który chce dokonywać oceny rzeczywistości tylko i wyłącznie jakby z własnej perspektywy, ostatecznie gdzieś tam się zagubi. I mamy często tego e, dobitne dowody, niestety trudne i bolesne. Gdzie ktoś na przykład uczęszcza na e, psychoterapię, właściwie wszystko jest już załatwione, od strony ludzkiej no, jest jakoś tam poukładane i tak naprawdę potrzeba tego kolejnego kroku otwarcia się na Pana Boga ale ten człowiek nie chce się otworzyć i kręci się wokół własnej osi jakby nie potrafi wyjść z, z przestrzeni swojego życia nie potrafi zobaczyć, że ono jest już poukładane ludzie mu mówią, profesjonalista, terapeuta mu mówi proszę Pana, proszę Pani no, już właściwie jest to poukładane trzeba zacząć żyć a On nie potrafi, a On nie chce, bo jest zamknięty w samym sobie. Dlatego potrzeba tego wyjścia jakby poza samego siebie. I to się dokonuje zawsze w czasie rekolekcji. Trzeba wyjścia w kierunku Bożego Słowa. Trzeba z perspektywy tego Słowa, jak z wysokiej góry, zobaczyć swoje życie. Nie przez pryzmat własnych zranień, własnych projekcji, własnych potrzeb, własnych niespełnionych marzeń, pragnień które w nas żyją, czasami kipią i one jakby nadają ton naszemu życiu. Trzeba zobaczyć na to wszystko, co stanowi o mnie samym, o moim życiu, o więziach, które tworzę, które buduję, właśnie z perspektywy Bożego Słowa, żeby się zdystansować, żeby zobaczyć, jak jest naprawdę. Jak stoimy w jakiejś galerii, oglądamy jakiś obraz, to jeżeli wlepimy nos w ten obraz, to tak naprawdę widzimy tylko jakieś bazgroły tak naprawdę, jakieś plamki, jakieś kolory. Potrzeba dystansu, żeby zobaczyć jakby całe piękno tego obrazu. Podobnie jest z naszym życiem. Potrzeba dystansu, zdrowego dystansu, a taki dystans daje mi Boże Słowo, żeby zobaczyć własne życie, w, jakby w całej rozciągłości, takim, jakim ono naprawdę jest, a nie przez pryzmat tego, co mnie aktualnie boli, co mnie doskwiera, co mnie może nawet powiedzieć zżera, co mnie jakoś złamie zł w środku, co mi nie pozwala tak naprawdę żyć. I dlatego my się tutaj gromadzimy, bo to słowo jest słowem stwarzającym. Pan Bóg chce nas stworzyć na nowo. Jeżeli my mówimy o nawróceniu, do którego jesteśmy zaproszenie, to tak naprawdę jak mówi święty Paweł, to zaproszenie polega na tym, że mamy zwlec z siebie starego człowieka. To znaczy mamy dać Panu Bogu szansę na to, żeby On nas stworzył na nowo. Po to jest ten wielki post. Nie tylko po to, żebyśmy czynili jakieś konkretne postanowienia dla nich samych, albo dla ćwiczenia własnej woli ale chodzi o to, żeby one, tak jak Kościół modli się w modlitwach, kolekty, aby one odnowiły naszego ducha, abyśmy byli nowym stworzeniem, abyśmy w noc zmartwychwstania, w noc Wielkiej Soboty, gdzie niebo łączy się z ziemią, rzeczy boskie łączą się z rzeczami ludzkimi, byśmy tam zrodzili się na nowo, żebyśmy to poczuli, że my jesteśmy nowym stworzeniem, że coś się zamknęło w naszym życiu. Że możemy sami o sobie powiedzieć, że ten czas posłużył na to, abyśmy pewne sprawy w życiu swoim jakby na dobre pokładali. Pozostawili jakby za sobą. Jesteśmy nowym stworzeniem. W tym sensie za sobą, że jakby z innej perspektywy już na mnie patrzymy. Ale to słowo jest także słowem Uzdrowienia. W Księdze Mądrości czytamy To nie zioła, to niewymyślone Zaklęcia Cię uleczą Ale uleczy Cię Słowo Boga To Słowo jest także Słowem, które przynosi uzdrowienie Są takie zranienia w sercu człowieka Których nikt i nic nie jest w stanie uleczyć Ojciec Krzysztof Grzywocz Mój ojciec duchowny kierownik duchowy i jednocześnie kaznodzieja prymicyjny. Na moich prymicjach posłużył się fragmentem Ewangelią, gdzie czytany jest fragment wyrywek z proroka Izajasza, gdzie Pan Jezus idzie do swojego miasta i tam w świątyni bierze księgę proroka Izajasza i ją czyta. Posłał mnie Pan po to, abym ubogim głosił dobrą nowinę, abym opatrywał razy serc łamanym. Właśnie wtedy, kiedy ja wchodziłem w kapłaństwo, ponad 10 lat temu, powiedział mi ten człowiek, który mnie prowadził przez 6 lat, że w swoim życiu doświadczę takich momentów, takich spotkań, gdzie nie będzie szansy na to, żeby po ludzku coś się zagoiło. Nas kapłanów Pan Bóg posyła po to, abyśmy poprzez posługę sakramentalną, poprzez jakby dzielenie się Bogiem w przestrzeni sakramentalnej pozwala, pozwalali Panu Bogu dotykać ludzkich serc tych złamanych, których jakby nikt i nic już nie jest w stanie poskładać. Tych serc, które już same nie wierzą, że one doświadczą uzdrowienia. Właśnie po to przychodzi Pan Bóg w swojej łasce własne sakramentu, własce Eucharystii, własce rekolekcji, aby nasze serc, nasze serca uzdrawiać. I to jest bardzo ważne, żebyśmy na starcie sobie to uświadomili, że to wszystko, co tutaj się będzie działo, jest tak naprawdę dziełem stwórczym Bożego Słowa, tylko jakby potrzeba Panu Bogu pozwolić na to, żeby to, to słowo mogło nas stwarzać na nowo. Potrzeba uświadomić sobie, że trzeba nam wyjść z Jezusem na tę górę i z perspektywy tego Bożego Słowa popatrzeć na nasze życie i podjąć konkretne działania, konkretne kroki. I potrzeba nam również popatrzeć na swoją obecność w tej wspólnocie. Ustalaliśmy wspólnie temat tych rekolekcji, Różnie y, y, Różne tam pomysły nam przychodziły do głowy Ale w końcu y, Stwierdziliśmy tak Że tym tematem y, Będzie temat taki oto Czy ta wspólnota Czy sychar To jest odpowiedni balsam Na rany mego serca Na rany mego życia Ale żebyśmy sobie mogli na to pytanie Uczciwie odpowiedzieć Żebyśmy mogli dotknąć tego, co jest istotą charyzmatu, który nas tutaj zgromadził, żebyśmy właściwie ten charyzmat potrafili odczytać, to potrzeba na początek dotknąć własnego serca. Trzeba popatrzeć we własne serce. Trzeba jakby nawiązać kontakt z samym sobą. Z tym, co we mnie ludzkie i z tym, co we mnie Boże, ja to rozpracuję jeszcze w trakcie konferencji, dzisiaj tego nie będę w tym momencie jakoś rozwijał, jedynie jakby kładę na serce to, że że zanim odpowiemy sobie na to pytanie i mam nadzieję, że uczciwie każdy z nas do tego podejdzie i kiedy przyjdzie niedziela to będziemy mieli w sobie tę pewność czy to jest ten balsam na te moje rany czy może trzeba innego balsamu szukać ale zanim sobie na to pytanie odpowiemy, to potrzeba zobaczyć, co ja mam za rany na tym swoim sercu. Jakie to jest serce? Która rana jest zagojona, a które rany ciągle się goją, które się trudno goją, które są zapudrowane i ropieją. Jak to moje serce wygląda? Jakie jest jakby moje teraz? Kiedy <śmiech> czytam Ewangelię, jest taki fragment, kiedy uczniowie po Wielkim Piątku uciekają do Emaus. Uciekają. Oni są zawiedzeni Jezusem. Tyle dobrego miało się wydarzyć. A tutaj nic. I Jezus, kiedy dołącza do nich, nie, nie pyta o to, skąd oni idą. On ich nie pyta, dokąd wy idziecie. On stawia im pytanie, o czym rozmawiacie ze sobą w drodze. To znaczy, Czym teraz żyją wasze serca? Jezus jest zainteresowany teraz. Czyli niesamowicie ważne jest to, aby dokonać takiej Bożej diagnostyki swojego serca. Żeby popatrzeć w to serce. Żeby zobaczyć jaka jest kondycja mojego serca, mojego życia teraz. Nie kondycja y, moich bliskich, kondycja mojej relacji małżeńskiej, kondycja mojej miłości małżeńskiej, kondycja przymierza małżeńskiego, kondycja duchowa mojego współżonka, kondycja duchowa moich bliskich osób. To wszystko jest na Boku. Ważne jest pytanie o kondycję mojego serca, o moje serce. Jakie jest moje teraz? Jak teraz wygląda moje serce? Teraz, dzisiaj, tego wieczoru jak ono wygląda, z czym ja przyjechałem co, co w tym sercu jest prorok Joel na początku wielkiego postu mówi rozrywajcie wasze serca, a nie szaty na tym polega post gdybyśmy dzisiaj faktycznie dokonali rozerwania tego serca co z tego serca by się wysypało co tam w tym sercu jest teraz nie 15 lat temu, nie 10 lat temu rok temu, nie za dwa lata teraz co tam w tym sercu jest co się tam mieści? Trzeba zobaczyć, jak, jak wygląda moje teraz, jaka jest kondycja mojego serca. Po to, żeby faktycznie to słowo mogło wydawać w moim życiu konkretne owoce. Po to, żebyśmy mogli sami siebie zapytać, czy przestrzeń tej wspólnoty, to, że ja ją współtworzę, bo niewątpliwie, jeżeli tutaj jesteśmy, to ją współtworzymy. Czy ja jak się tutaj odnajduję? Czy to jest moje miejsce? Czy ja tutaj powstaję? Nabieram siły, energii do życia? Czy może jest inaczej? Ja pamiętam jedno z pierwszych spotkań, kiedy po księdzu Szymonie podjąłem tutaj tę posługę, przyszedł człowiek, trochę mnie to, powiem szczerze, i rozbawiło, ale też dało mi do myślenia, bo były świadectwa, jak to zwykle bywa, prawda? i doszło do niego, i on mówi tak, ludzie, ja nie chcę skończyć tak jak wy, ja nie chcę tego. Ja jakby osłupiałem w ogóle przede wszystkim, że jakby wyraził taki, taki sąd. Ale potem poddałem go refleksji takiej osobistej, no i faktycznie y, usłyszał jakby trudny kawałek y, y, życia. Ale pytanie, czy, czy właśnie to powinien usłyszeć? Czy taka powinna być jego konkluzja? Ludzie, ja tu nie chcę być, ja z tu uciekam, ja się boję, ja nie chcę skończyć tak jak wy. To znaczy jak skończyć? Jak my skończyliśmy? Co my jesteśmy? Gozi? Trendowaci? Ale może coś jest jakby w tym przekazie może jest coś takiego, o czym mówiłem też przy okazji Drogi Krzyżowej, że my jesteśmy zamknięci w tym, w tym grobie swojego smutku, żalu, kryzysu, którego doświadczamy. I owszem, mamy do tego prawo. Tylko pamiętajmy, że Jezus nas ciągle zaprasza do zmartwychwstania. Ja pamiętam jako chłopak, przeżywałem, miałem trudny okres w swoim życiu, jakiś taki bunt i różne sprawy rodzinne się sypały i tak dalej, i pamiętam, jak dzisiaj byłem ja ministrantem sobota, wielka sobota. Mój kościół przepiękny, koniec procesji rezurekcyjnej, przy się spotykamy i mój proboszcz przed błogosławieństwem mówi tak, właśnie po to był ten post. Jak to dobrze, że, że Jezus nie skończył, że Jezusowa wiara nie kończy się na Wielkim Piątku. Że jest ten, ta noc wstanie. On wlał tyle nadziei w moje serce. Nawet chyba nie jest tego świadomy, nie miał okazji się tym podzielić. Ale tyle nadziei wlał w moje serce. My też musimy tą nadzieją żyć. My nie jesteśmy ludźmi Wielkiego Piątku. Tak, to jest ważne wydarzenie dla nas. Ono się, ono się odciska krzyżem na naszym sercu. My je czasami czujemy y, dojmująco na sobie. Ale po każdym Wielkim Piątku jest poranek zmartwychwstania. I mamy być świadkami tego poranka zmartwychwstania. Lepiej by było, gdyby ten człowiek powiedział ludzie, ja chcę z wami zostać, aleście mi dali powera, siły, super jest, przychodzę na następne spotkanie. Ja oczywiście nie dokonuję tutaj oceny, proszę mnie, niedobrze dobrze zrozumieć, że tu nie chodzi o ocenę, że ja oceniam Czyjeś, czyjeś świadectwo, czyjeś wyznanie, bo ja sobie doskonale zdaję sprawę, że, że my jesteśmy bardzo niejednorodną grupą, że jesteśmy ludźmi, którzy znajdują się na różnym etapie kryzysu małżeńskiego. Jedni są już, można powiedzieć, tak z grubsza, no, trochę otrzaskani, jak już mówią o tym swoim mężu, to jako o takim dobrym przyjacielu, który mnie tam kiedyś zostawił, no ale kocham go dobra, no, jakoś tam się spotkamy w niebie, prawda? A ci, co zaczynają, to chętnie by, jakby mieli siekierę pod ręką, to tam by po paluszku, po paluszku odcinali. A masz za to, cośmy mi A Marz, prawda? Tak, tak. ale No tak, jesteśmy różni, jakby ta, ta grupa jest pod tym względem jakby no, specyficzna. Ale pomijając ten, ten, ten fakt, mamy być jednak ludźmi w stanie. Mamy dać się stworzyć na nowo, mamy być ludźmi nowego stworzenia poddawać się temu stwórczemu słowu. I chociaż to jest trudne, chociaż trudno się pożegnać z tym starym człowiekiem, my dobrze o tym wiemy, przecież za każdym razem jak klękamy do kratek konfesjonału, to, to wiemy, że ten stary człowiek jest uparty i nie chce nas opuścić. Że jakoś dobrze nam z tym starym człowiekiem, ale to jest właśnie to wyzwanie. Mamy się rodzić na nowo. Mamy dać Bogu szansę na to, by nasze serca stwarzał na nowo, by wyprowadził nas z grobów naszych, jak mówi prorok Ezechiel. I dał nam życie na nowo. Żebyśmy kończąc, mogli uczciwie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Może Pan Jezus dzwoni? A my tak nieroztropnie go gasimy. Żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, jakie jest moje miejsce w tej wspólnocie i czy ona jest faktycznie balsamem na moje rany, to trzeba jednak wpierw zobaczyć te rany. Ta konfrontacja z raną też jakby uwalnia mnie od, od tej gorzkości. I temu będą służyły te rekolekcje, nasze spotkania, nasze zamyślenia. Ale jeszcze raz podkreślam. Nie z perspektywy tylko i wyłącznie ludzkiej. Myśmy się tu nie spotkali na warsztatach psychologicznych, chociaż taki aspekt psychologiczny będzie, no siłą rzeczy jestem psychologiem, no to yy, i kocham psychologię, to nie mogę jej tak potraktować. Prawda? To jest moja droga żona psycholog. Pierwsza to jest kapłaństwo, bo ja mam dwie żony. Prawnie. Prawda? Więc jak nie mogę jej tak potraktować. Natomiast to nie są warsztaty. Psychologiczne, że my sobie tutaj zrobimy chodzki klocki, takie fikołki psychologiczne. O, fajnie się poczułam, fajnie wyjeżdżam. W poniedziałek w dół. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby dać się uzdrowić temu słowu, Żeby faktycznie, jak odjedziemy stąd, żebyśmy czuli, że coś nowego w nas się zrodziło. Prośmy Pana Boga w czasie tej Eucharystii o otwarcie na Jego Słowo. By nam się chciało troszkę wspiąć na tę górę jego Słowa, żeby zobaczyć swoje serce z tej perspektywy, rany tego serca. Te obszary, te rejony, które są zaniedbane, zostawione, których się boimy dotykać. Boimy się pokazywać sobie samym, innym Panu Bogu. Żebyśmy dali Panu Bogu szansę na to, by dotknął naszego serca. Amen. Amen.